Jest sobota, 21 maja 2022 roku. Słuchacie właśnie 395 nawyzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zmęczony życiem, cyniczny Edgar Phillips Szymas. Witam Was w moim podcaście. Opowiem Wam dzisiaj o nietypowej hybrydzie gatunkowej z 1991 roku. To jest o filmie Cast a Deadly Spell w polskiej wersji językowej Zabójcze Zaklęcie. Produkcja oryginalna HBO Straight to VHS. I zanim powiem wam o niej coś więcej... Zaznaczę, że polecam ją serdecznie każdemu, zwłaszcza każdemu fanowi horroru i lub czarnego kryminału, jeżeli lubicie klimaty noir czy grozę właśnie spod znaku między innymi Lovecrafta, ale nie jakiś hardy weird, nie jakieś ligotiańskie właśnie weirdy, tylko coś takiego trochę bardziej przyziemnego, bardziej palpowego, to absolutnie polecam Wam zabójcze zaklęcie. Ja nie będę w tym podkreślać jakoś mocno spoilerował, ale sam podszedłem do filmu z zerową wiedzą. Po prostu przeczytałem z Bedwulfem, bo z Bedwulfem go oglądaliśmy, opis na HBO Go, czy HBO Max, już chyba wtedy był Max, i uznaliśmy, wow, ten opis brzmi tak. Kiczowato, ale zarazem fajnie, czarująco, że musimy to sprawdzić. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Produkcja jest cały czas dostępna na HBO Max, więc wykorzystajcie to. Tak Zachęcam szczerze, żeby wykorzystać okazję i spędzić miły wieczór w towarzystwie detektywa Lovecrafta. Bo tak nazywa się główny bohater, stąd też to powitanie dzisiaj. A jeżeli chcecie jednak najpierw zapoznać się z moją opinią, no to... To zaczynajmy. Jest to film w reżyserii Martina Campbella i ze scenariuszem Josepha Doherty'ego. Obecnie Martin Campbell pewnie kojarzy się w większości jako reżyser Bondów, Golden Eye czy Casino Royale z 2006, ale te 30 lat temu, w tym 1991 roku, znany był raczej właśnie jako autor takich komediowych miksów gatunkowych i thrillerów. Bo jego początki to takie to produkcje jak The Sex Thief, Free for All czy chyba najbardziej pokręcone właśnie z tych jego pierwszych filmów Eskimo a później przyszedł czas na właśnie tę bardziej taką thrillerową sądową, kryminalną karierę, to jest na filmy takie jak Prawo i Porządek, czy Bezbronna, no i w końcu właśnie też w 1991, Campbell nakręcił film telewizyjny, który połączył jeszcze to wszystko, te wszystkie jego dotychczasowe dokonania, czyli stworzył taką hybrydę totalną. Joseph Doherty które teraz jest znany chyba głównie ze słodkich kłamstawek. W latach 90. w gruncie rzeczy tworzył horror science fiction. To wtedy napisał Atak Kobiety Olbrzyma. Ja nie wiem, czy żagłok tego nie omawiał, czy może mi się to jakoś z czymś teraz miesza, ale chyba omawiał u nas. Napisał też, nie wiem, Żelazną Konsekwencję, czyli takie nie wiem, Rape and Revenge, tylko ze zmarłą kobietą mszczącą się już jako cyborg i wtedy też powstało spod jego pióra Zabójcze, Zaklęcie. Jeżeli poszukacie sobie troszkę tego filmu w Google, czy będziecie chcieli kupić płytkę na Amazonie, no to traficie na plakaty i okładki z epoki, które są ozdobione takimi na przykład cytatami i sloganami Film producentów Terminatora i Obcego. Wyobraź sobie, kto wyrobił Królika Rogera, tylko z wiedźmami i zombiakami zamiast animków. Wspaniały sposób na spędzenie wieczoru. Komediowy thriller detektywistyczny z bardzo specjalnymi efektami. I to brzmi może znowu trochę kiczowato, ale zarazem doskonale pasuje do tego filmu. I yy, jeszcze tak jak te plakaty e, troszkę nawiązują, czy plakaty, okładki nawiązują do e, kryminału Noir i widzimy tam znaczy jeden jest taki trochę kiczowaty właśnie. Widzimy po prostu od twórców głównych ról męskich, jakieś pentagramy, inne symbole i gumowego gremlina wklejonego gdzieś z boku. Tak mamy też te plakaty nawiązujące do stylistyki czarnego kryminału z palącym detektywem, jakimiś drzwi za nim i za, za tych drzwi wystają zgrabne nogi. Jest też wersja na przykład niemiecka tego plakatu, gdzie te nogi oplata jakaś zielona macka czy coś takiego i właśnie trochę mam wrażenie, że ciężko było zareklamować tę produkcję, bo jest rzeczywiście osą, awesome, tak jest niesamowita, ale też niesamowicie pokręcona. Jeżeli chodzi o treść, to trafiamy do Los Angeles, lata 40, dokładniej bodajże 48 rok. Wszyscy posługują się magią. Magia jest czymś normalnym w tym świecie i prawie, w sensie może nie wszyscy, prawie każdy z tej magii korzysta. Wyjątkiem jest główny bohater. To jest H. Philip Lovecraft, który jest wypalonym zawodowo detektywem na skraju bankructwa praktycznie. Jego dawna miłość porzuciła go na rzeczy jakiegoś lokalnego mafioza, ledwo stać go na czynsz za biuro, za gabinet. No ale jak przystało na takiego zmęczonego życiem, doświadczonego cynika, jakoś się tym mocno nie przejmuje. Jest dosyć zdystansowany i właśnie też należy do tej praktycznie już zanikającej grupy ludzi, którzy nie wspomagają się magią. Mógłby wprawdzie tą magią odmienić swój los, coś tam sobie dobrego wyczarować, wzbogacić się w ten sposób, ale on jest temu przeciwny, on chce się zdać na właśnie tradycyjne metody, śledztwo na swoje kompetencje i z magii nie korzysta. I z tego też powodu otrzymuje zlecenie na odnalezienie pewnej magicznej księgi, Dokładnie rzecz ujmując, czegoś w rodzaju księgi umarłego prawa i tak właśnie Lovecraft ma 48 godzin, by odnaleźć skradziony Necronomicon i tym samym, czego początkowo nie jest oczywiście świadomy, uratować, czy nie uratować, przepraszam, zdecydować o losach świata. Są to więc takie akta Harry'ego Dresdena, tylko osadzone w latach 40. i zamiast Chicago mamy tutaj Los Angeles. Jak już wspomniałem, film produkcji HBO VHS. Mamy tutaj vibe filmu telewizyjnego osadzonego gdzieś między Sokołem Maltańskim a Wielkim Snem. Te lata 40. Czarny Kryminał, ale jednocześnie komedia trochę gore, trochę horroru nadprzyrodzonego, a może nawet w sumie bardziej fantasy, bo w końcu dla bohaterów obecność magii i baśniowych stworzeń nie jest niczym dziwnym, to jest immanentna cecha tego świata przedstawionego, ale jednocześnie mamy na przykład zagrożenie nadprzyrodzone, które może, znaczy nie może, no budzi jakiś tam lęk, więc elementy tego horroru też są i jak teraz o tym mówię, to być może brzmi to jak film z kategorii zbyt wiele grzybów w jednym barszczu. Wrzucono po prostu wszystko do gara i zamieszano, ale absolutnie tak nie jest. Samej grozy tutaj jest niewiele, choć w dwóch stanach myślę można się troszkę nieść nam spocić, czy poczuć dreszczyk e, właśnie zagrożenia e, strachu, ale ten sos hardboiled i smaczki dla fanów e, kina grozy, dla fanów horroru, po prostu wylewają się z ekranu. E, mamy też one-linery, dialogi są w tym filmie przecudowne i e, są tak absurdalne momentami, ale w taki pozytywny, e, świadomy sposób, że można by właśnie wypisywać linijki tekstu na cytaty. Do tego wizualnie ten film jest cudowny, ma masę efektów praktycznych. Ta wersja dostępna teraz na HBO Max jest no, ładna, tam rozdzielczość i wszystko wygląda super, a wydaje mi się, że jest też jeszcze lepsza wersja, bo na YouTube znalazłem klipy, które już są tak dopieszczone wizualnie. Tam jakiś taki remastering chyba zastosowano, że no wow, tak chciałoby się zobaczyć coś takiego właśnie w takiej jakości w kinie nawet. W każdym razie pod każdym i jednym względem. E, słówko o aktorach, może też. E, mamy tutaj w rolach głównych e, takie nazwiska jak Fred Ward, e, Julian Moore, e, David Warner, e, Alexandra Powers, Clancy Brown. E, I wszyscy w sumie wypadają dobrze, ale Fred Ward i Julian Moore no po prostu skradną wasze serca. E, Moore to jest taka Jessica Rabbit właśnie tutaj. E, I to o tym nawet właśnie, w sumie jest małej recenzji tego filmu, ale w tych pojedynczych, które gdzieś tam można znaleźć, ludzie nawet podkreślają, że aż... Znaczy, że to jest cudowne, ale zarazem trochę dziwne, że tak się staga. Przy takiej produkcji jednak, wiecie, straight to VHS, VHS, w takim kinie, znaczy w filmie bardziej telewizyjnym mamy jakość gry i w ogóle pod wieloma względami jakość, jak z filmu kinowego, który gdzieś tam będzie się ubiegał o te największe branżowe nagrody. Ale to się oczywiście chwali, tak? To jest y, świetna rzecz, gdy aktorzy nawet w takiej produkcji, która pewnie przejdzie trochę bez echa, bo niestety tak jest. Y, ja mam wrażenie, że o tym filmie no jest y, naprawdę pra, prawie nie ma <śmiech> źródeł y, notatek w internecie, komentarzy i tak dalej, a szkoda, dlatego chciałem o nim koniecznie nagrać no i super, że właśnie w takiej produkcji też się aktorzy aż tak starali i wspomniałem to kino noir ale mamy też nawiązania nie tylko do klasyków z Bogartem ale też do chociażby Nocy Demona z 57 oczywiście słowne i nie tylko do niektórych opowiadań Lovecrafta mamy tutaj voodoo zombie jeden z detektywów znaczy policjantów tak tutaj policjanta Policjant w stopniu detektywa nazywa się Bradbury, a ta. No i tego jest więcej. A ta normalność magii w świecie przedstawionym jeszcze prowadzi do masy takich epickich, komicznych, absurdalnych scen. Więc nie dość, że mamy te smaczki dla kinomanów, to jeszcze masę takiego naprawdę fajnego i nietypowego humoru, nietypowego w znaczeniu, że trudno go uświadczyć w innych tekstach kultury. Przykładowo postać jedzie sobie autem, a tu nagle przez drogę przebiega jednorożec. Tak? Drogę przecina dziewica na jednorożcu. No i wiecie, to jest normalna scena w tym świecie przedstawionym, więc bohater prawie nie reaguje, tam jeszcze rękę unosi do bohaterki, jak gdyby nigdy nic, a my po prostu zbieramy szczękę z podłogi. I tutaj, to, to jest scena z początku, samego i tego jest cała masa w jednym z ujęć zobaczymy osiedle budowane przy pomocy czy przy, pomocy, przy wykorzystaniu zombie i deweloper tłumaczy tam, że traumaturgia industrialna, bo tak nazwano właśnie tę technologię, to przyszłość, a w tle widzimy, jak zombie na przykład wpada w dziurę z płynnym betonem no i znowu, tego nie da się opisać z słowami, teraz może to tak nie działa, ale w trakcie seansu, znowu zbieramy szczękę z podłogi, jesteśmy totalnie zaskoczeni, mamy banana na twarzy, i te sceny działają w 100%. Mamy też te efekty praktyczne w postaci między innymi nadprzyrodzonych stworzeń. Pojawią się chociażby gargulce czy gremliny i to nie jest wiecie, jakiś byle jaki efekt, tylko normalnie mamy animatronikę, gumowe kostiumy, tego typu rzeczy i to wygląda cudownie. Odrobinę to jasne, ale w taki naprawdę czarujący sposób i w gruncie rzeczy nie kiczowa to przez to, że to jest złe, tylko właśnie przez to skrzyżowanie realnego, znaczy nierealnego świata noir, ze światem fantasy albo horroru nadprzyrodzonego. I jak widzimy te stworki, które są, no właśnie, ktoś nimi tam jakoś porusza, które skaczą po ekranie, czy atakują bohaterów, to znowu mam banana na twarzy, nawet jeżeli scena jest powiedzmy bardziej taka dramatyczna czy coś, no to my się cieszymy na sam ten widok i te efekty praktyczne dodają plus 100 punktów do wyroku już przy pierwszym ich zastosowaniu i za każdym kolejnym razem wywołują myślę, że im we mnie wywoływały równie pozytywne reakcje zresztą tak samo dobrze działają te wspomniane one-linery, nuarowe w dużej mierze one-linery czy znaczy w ogóle większość dialogów w filmie bo scenarzysta zaszalał a efekt jest cudowny no kojarzycie, tak, tych detektywów hard -boiled. Tutaj nasz bohater też taki jest i jest taki też właśnie cyniczny, sarkastyczny. Mamy na przykład wiecie, Złola, który tam krzyczy czy ty sobie zdajesz sprawę ile nam nie czekali ci przedwieczni wieki tysiąclecia, a bohater wiecie, z taką pogardą mówi, a ile to będzie w psich latach, czy coś? I po prostu znowu to taka dramatyczna scena, nie? Kolej za tekst i jest tu pozamiatane nie wiem, jeden właśnie z policjantów właśnie do detektywa naszego się zwraca, tam, znaczy wzywa go, no i tam mówi, dobra, to co, napijemy się? Detektyw mówi właśnie znowu z taką, wiecie, z tym dystansem, pewnie, a za co? A policjant mówi, za nic, po prostu pijemy. Mamy tam właśnie spotkanie z tą dziewicą, no i to to już w ogóle, to jest sam początek filmu? I to już był moment, kiedy stwierdziłem, kocham tę produkcję, bo detektyw widzi, że dziewczyna, która polowała właśnie na jednorożca, to ma teraz plamę krwi na koszuli i podchodzi do niej, tam rozmawiałem, o czymś i nagle mówi do niej, zdejmij koszulę. Ona, o, i tam zaczyna, wiecie, przewracać oczami, a dlaczego? A detektyw mówi, bo zoskniętą krew trudno domyć czy coś takiego i znowu e, piękna scenka i po chwili e, dziewczyna mówi, że po każdym polowaniu rozbiera się do naga, przeprowadza ceremonię ku czci bogini Diany, a teraz jest po polowaniu no i pyta detektywa, chciałby pan zobaczyć, a detektyw... o idę dziś do dentysty. także nie mogę. Kobieta komentuje, mmm, jest pan nietypowy. I znowu, ja wiem, że jak ja to o tym teraz mówię, to pewnie brzmi głupio czy sucho, ale w filmie jeszcze wiecie, z dobrymi w końcu rzeczy aktorami, w tych cudownych scenografiach, z tymi wszystkimi efektami i taką lekko kiczowatą otoczką zmieszaną z tą czarno-kryminałową otoczką, to wszystko działa wyśmienicie i w ogóle tekst kończący praktycznie ten film taki no, też one liner o defloracji no, to jest coś co się zapisze w mojej popkulturowej pamięci już na zawsze i tu jest masa takich rzeczy. W gruncie rzeczy myślę, że fajnie będzie zobaczyć ten film gdzieś tam drugi raz czy trzeci raz. Nie po to, żeby odkryć więcej, tylko żeby już się tak nie skupiać na głównej intrydze, a po prostu bawić się tymi dialogami, tymi smaczkami tak i gdzieś tam zapisywać je sobie w głowie. To było też tym większym zaskoczeniem dla mnie ten pozytywny efekt, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem czarnego kryminału, a tutaj w Chłonąłem to wszystko z ogromną przyjemnością i seans tak mnie oczarował, że aż zachciało mi się, by może wyciągnąć jakiegoś Chandlera z kartonu czy wrócić do jakiegoś filmowego klasyka, bo ja w sumie z Noir ostatnio, znaczy ostatnio, w sumie jakoś tak świadomie do tego nie siadałem, na przykład pod kątem podcastu, recenzji, chyba do żadnego czy prawie żadnego tego typu tekstu, ale teraz chyba jednak nie będę odgrzebywał Chandlera, a po prostu sięgnę po diabelskie polowanie. Dlaczego? Co to jest? No właśnie, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, doczytałem, że HBO wyprodukowało sequel Zabójczego Zaklęcia. To jest właśnie film pod tytułem The Witch Hunt, diabelskie polowanie z 1994 akcja tam rozgrywa się w latach 50. a więc dekadę później, magia jest symbolem komunizmu, a film troszkę polemizuje z makartyzmem, z tego też względu mamy ten tytuł, tak The Witch Hunt brzmi intrygująco dla mnie, Freda Warda zastąpił Dennis Hopper część postaci z jedynki tutaj, czy z tego filmu powraca w tamtym, część ma zmienione backstory, ale no tak czy siak chętnie bym to sprawdził Trafiłem na jakieś opinie, że jednak Zabójcze Zaklęcie jest dużo lepsze od diabelskiego polowania, ale i tak no kupił mnie ten świat totalnie, więc nawet jeżeli ten sequel jest gorszy, to ja i tak chętnie go jakoś na dniach obejrzę. A Zabójcze Zaklęcie pod każdym jednym względem wam polecam. Skromny, w sumie dziwaczny film ale w takim właśnie pozytywnym znaczeniu tego określenia obsada bardzo się stara, scenariusz zaskakuje. Właśnie sam fakt, że mamy tutaj dosyć skomplikowaną intrygę, która pod koniec, znaczy ona może nie zaskakuje finałem, bo uważny widz wie mniej więcej co się wydarzy w końcówce. Ale to też jest tutaj plus, bo właśnie nie ma królika z kapelusza w finale, tylko my wiemy, ok, ten i ten detal sprawią, że w finale wydarzy się to i to. To nie zaskakuje, tylko daje nam taką satysfakcję, że gdzieś tam też wykonaliśmy tę naszą, że nie detektywistyczną, ale no dedukcyjną robotę dobrze efekty, jak już mówiłem, tutaj są doskonałe, muzyka też jest w porządku, doskonale współgra z tym, co widzimy na ekranie. Polecam serdecznie, w sumie każdemu, nawet nie tylko fanom horroru, czy właśnie noir. Znaczy, nie wiem, czy każdemu podejdzie, ale myślę, że każdy powinien spróbować, bo jest duża szansa, że podejdzie. Fajna rzecz, naprawdę i totalne zaskoczenie. Nie wiem, czy o tym filmie wcześniej słyszałem możliwe, że gdybym z Bedwulfem po prostu nie przeglądał, co tam jest dostępne na HBO, gdybyśmy po prostu przypadkiem nie rozmawiali o filmach i coś mu chciałem polecić i tak właśnie weszliśmy Bad Wolf, że sobie doda do swojej watch listy i tak zaczęliśmy się przeklikiwać przez Korgor, żeby sprawdzić co tam teraz jest dostępne, bo jak Max się pojawiło w Polsce, to ta oferta tam kilka razy była zmieniana, trochę okrojona, potem znowu trochę zaktualizowana no i właśnie tak trafiliśmy na zabójcze zaklęcie Cudowny, przyjemny, tak uroczo kampowy, może nawet można powiedzieć film. Polecam raz jeszcze, chyba już dziesiąty w tym podcaście. I tym zakończę. Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.